Cyklu Historia żywa. 27-letni margrabia Aleksander Wielopolski powstanie listopadowe 1830 roku wspierał, ale powstaniu styczniowemu 1863 roku chciał zapobiec, organizując brankę, już jako rzecznik współpracy z Rosją. Najpierw Romuald Traugut, był oficer armii carskiej, uważał, że o przywrócenie autonomii Królestwa Polskiego trzeba walczyć metodami pokojowymi, a nie z bronią w ręku. Jednak kiedy Powstanie Styczniowe chyliło się ku upadkowi, mając lat 37, zmienił zdanie i został dyktatorem zrywu, aby jako ostatni jego przywódca ratować je jesienią 1863 roku. Za udział w powstaniu zginął na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia roku następnego. Aleksander Wielopolski i Romuald Traugut są bohaterami naszej opowieści. Józef Piłsudski w dziele rok 1863 napisał, że Aleksander Wielopolski w rozmowach z Rosjanami miał dumę i godność narodu i nie posiadał mentalności niewolnika. Ale współcześni Wielopolskiemu uważali go za zdrajcę z powodu jego współpracy z rządem carskim, choć Margrabia wprowadził wiele ważnych reform w królestwie, poprawiając sytuację mieszkańców. Wielopolski miał powiedzieć, że dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy. Po wybuchu powstania styczniowego stracił też zaufanie dworu carskiego. Wyjechał do Drezna, gdzie zmarł w 1877 roku. W burzliwej drugiej połowie XIX wieku, kiedy Polski nadal nie było na mapie Europy, każdy z naszych bohaterów znalazł swoją odpowiedź na pytanie, bić się o nią czy nie bić? Który z nich dokonał właściwego wyboru? Wielopolski symbol polityki ugodowej czy Traugut symbol polityki walki? Czy można jednoznacznie dziś odpowiedzieć na to pytanie? Historia żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, na te trudne czasy drugiej połowy XIX wieku wybór Margrabiego, Aleksandra Wielopolskiego i Romualda Trauguta inny być nie może. To dwie biografie o dwóch różnych drogach, choć też obaj bohaterowie myśleli o dobru Polski. Tak można o nich powiedzieć? Na pewno tak. Zaproponowałem te dwie postaci do naszego przeglądu władców w dziejach Polski, bo przecież Aleksander Wielopolski sięgnął po władzę, choć z nadania zaborców, ale próbował operować tą daną sobie władzą jakby w imieniu Polski i niewątpliwie dla Polski, tak jak jej dobro rozumiał. Najpierw jako dyrektor jednego z departamentów, później kumulując nieco większą władzę, a wreszcie jako naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego, tego niewielkiego kadłubowego państewka, które jednakże wciąż nosiło tę dumną nazwę Królestwo Polskie. A więc rzeczywiście w latach 1861-1863 wydawało się, że może Wielopolski taką funkcję premiera polskiego w ugodzie z Rosją odegra w sposób udany, skuteczny. Tuż potem, w 1863 roku, kiedy okazało się, że polityka Wielopolskiego poniosła fiasko, Romuald Tragut zostanie na jeszcze krótszy czas od października 1863 do kwietnia 1964 roku dyktatorem powstania, a więc jest władcą, jeśli można tak powiedzieć, tej Polski, która walczy o niepodległość i to wśród całego szeregu dyktatorów i rządów, które próbowały kierować powstaniem styczniowym niewątpliwie Romuald Traugut okazał się najwybitniejszy i dlatego Traugut i Aleksander Wielopolski chyba słusznie mogą obok siebie być postawieni jako no, niewątpliwie najwybitniejsi reprezentanci tych dwóch dróg. Margrabia Aleksander Wielopolski pojawił się w w świecie polityki jako konserwatysta i w okolicach powstania listopadowego na polecenie rządu narodowego wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii w misjach dyplomatycznych po to, żeby szukać wsparcia dla powstańców. Jednak w 1846 roku po rabacji galicyjskiej napisał słynny list anonimowo do austriackiego kanclerza księcia Metternicha, w którym... no. Wyrażał swoje ogromne wzburzenie, że władze austriackie tę rzeź inspirowały. Czy to wydarzenie z 1846 roku wpłynęło potem na osobowość polityczną wielopolskiego, skoro jednak stawiał nie na walkę z bronią w ręku, a na ugodę z rządem sarskim? Trzy chyba takie elementy warto tutaj przywołać. Odpowiedzi na pytanie o wybór Margrabiego Wielopolskiego w roku 1861. To znaczy punktem wyjścia jest naturalnie samo pochodzenie Aleksandra Wielopolskiego. Przynależność do rodu niezwykle dumnego. Ponad miarę nawet szacującego znaczenie swojej tradycji. Jest przygotowywany w kręgu tradycji rodowej do odegrania roli członka elity tego państwa, w którym dobra rodowe się znajdują, a więc pod berłem Romanowów w Królestwie Polskim utworzonym z łaski Aleksandra I w roku 1815 na pograniczu Imperium Habsburskiego. Aleksander Wielopolski zatem uczęszcza najpierw do Cesarsko-Królewskiej Terezjańskiej Akademii Szlacheckiej w Imperium Habsburskim, stawia pierwsze kroki w swojej edukacji, a potem przenosi się już do utworzonego w Królestwie Polskim Liceum Warszawskiego na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Prawa, by studiować dalej w Getyndze filozofię, przygotować tam rozprawę doktorską o niezwykle ambitnym tytule o idei wieczności. A więc człowiek przygotowany bardzo dobrze do odgrywania roli publicznej, dobrze wykształcony, mówiący świetnie kilkoma językami, w tym naturalnie w języku francuskim ale także w języku niemieckim. Nie był rusofilem, jeśli można tak powiedzieć, w sensie kulturowym. Nie bardzo go ta kultura interesowała. Zresztą jeszcze w latach dwudziestych czy trzydziestych, czyli kiedy był młodzieńcem, studentem, ta kultura jeszcze nie miała na pewno tak wiele do zaoferowania, jak w drugiej połowie wieku XIX. Rzeczywiście drugi punkt, to właśnie ten, który pani we wprowadzeniu do naszej dzisiejszej audycji wymieniła, to naturalnie jego służba dyplomatyczna, w powstaniu listopadowym, kiedy to decyduje się oddać swoje talenty, swoje umiejętności na usługi aparatu dyplomatycznego rządu powstańczego i udaje się z misją do Londynu razem z Aleksandrem Walewskim, nieślubnym synem cesarza Napoleona. Ta misja, myślę, jest bardzo warta podkreślenia, ponieważ w niej nauczył się Aleksander Wielopolski że wiele od zachodnich mocarstw realnej pomocy dla Polski powstającej do walki o niepodległość przeciwko Imperium Rosyjskiemu spodziewać się nie można. Spotkanie z Lordem Palmerstonem, wtedy sekretarzem stanu Foreign Office, czyli jakbyśmy powiedzieli ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wyraźnie ostudziło nadzieję i młodego Margrabiego, Także nadzieje rządu polskiego na to, że Wielka Brytania zrobi coś realnie dla Polski. Tu warto zwrócić uwagę na przeciwne wnioski, jakie wysuwają z tej sytuacji dwaj przedstawiciele tego samego kręgu elitarnego. Książę Adam Jerzy Czartoryski, który kontynuuje swoją działalność na emigracji po klęsce powstania listopadowego, wierzy, że uda się jednak w sprzyjających okolicznościach doprowadzić do interwencji zachodniej przeciwko Rosji. To jest wtedy, kiedy interesy brytyjskie czy francuskie rzeczywiście zderzą się z Rosją, a wierzył książę Adam Jerzy Czartoryski, że nie w Polsce, ale gdzie indziej. Na Bliskim Wschodzie czy w Azji do takiego zderzenia w tak zwanej Wielkiej Grze Geopolitycznej, zwłaszcza między Imperium Brytyjskim a Rosyjskim dojdzie i wtedy może powstać sprawa Polska. Natomiast młodszy, o ponad 30 lat, Aleksander Wielopolski, nie ma takich nadziei. Uważa, że przykład powstania listopadowego i braku efektywnej pomocy dla niego ze strony czy to Francji, czy Wielkiej Brytanii, powinien nas nauczyć, że od zachodu mocarstw zachodnich niczego konkretnego z pomocą dla Polski spodziewać się nie można. I to jest drugi punkt bardzo ważny w tym doświadczeniu Margrabiego, doświadczeniu politycznym. Trzeci to właśnie ten, o który zapytała ostatnio pani redaktora, mianowicie szok wywołany rzezią galicyjską w roku 1846. Rzeź galicyjska to wydarzenie, za którym stały władze austriackie, które skierowały niezadowolenie chłopów z ich sytuacji przeciwko szlachcie. Doszło do rabacji, to słowo z języka niemieckiego, rauben, czyli grabić, plądrować. Słowo używane przez chłopów w okresie napadów na dwory. Napadów, podczas których lała się krew. Przerażające bratobójstwo, panie profesorze? W istocie rzeź galicyjska, można by o tym długo mówić, była wydarzeniem wynikającym ze splotu rozmaitych czynników, klęski naturalnej powodzi, ruchu trzeźwościowego, który doprowadził do desperacji od przysięgających się wódki chłopów zrujnowanych przez powódź i to sprawiło, że wybuchła ta straszliwa rzeź w bardzo wąskim pasie, powiat tarnowski, częściowo gorlicki, a jednak tak straszliwymi mordami się zaznaczyła, że sprawiła szokujące wrażenie na ówczesnej opinii polskiej i do pewnego stopnia europejskiej, ponieważ okazało się, że chłopi mówiący po polsku tak samo jak panowie, rzucili się do mordowania tychże panów, kiedy ci powstali do walki o niepodległość Polski, a zatem chłopi nie tylko nie poparli ruchu niepodległościowego, a na to liczył przecież cały obóz demokratycznej emigracji i jego konspiracje krajowe, ale wręcz zdusili to polskie powstanie w zarodku. I tu właśnie pojawia się interpretacja, którą wykorzystał Margrabia Wielopolski w swoim opublikowanym w języku francuskim liście do księcia Metternicha. Pojawia się interpretacja, mianowicie, że to władze austriackie celowo podburzyły chłopów do tego, by ich rękami, chłopskimi rękami stłumić Powstanie krakowskie, powstanie niepodległościowe, które miało ogarnąć wszystkie trzy zabory, a ograniczyło się faktycznie tylko do zaboru austriackiego. Tu właśnie Wielopolski no, z oburzeniem nieudawanym, ale autentycznym, zarzucając Austrii cyniczne wykorzystanie konfliktu społecznego, stwierdził, że nadzieje również na te rzekomo bardziej cywilizowane władze austriackie czy pruskie, te będą lepszym, jeśli można tak powiedzieć, przytuliskiem dla polskich nadziei w XIX wieku niż Rosja. Te nadzieje pryskają jak bańka mydlana. Okazuje się, że zaborcy tacy uważani za konserwatywną ostoję porządku jak dynastia Habsburgów nie tylko nie broni porządku społecznego, ale jest gotowa go naruszyć, byle tylko zniszczyć Polskę. A zatem odpada stawka na Austrię. Wręcz przeciwnie, przestrzega przed nią Margrabia Wielopolski w dramatycznych słowach swojego listu szlachcica polskiego do księcia Meternicha z 1846. Co więc zostaje po tej tragedii? Co zostaje po wiośnie ludów, która przynosi kolejne rozczarowania już nie Margrabiemu Wielopolskiemu, bo on na nic nie liczył, w wiośnie ludów raczej się obawiał jej skutków? Ale niewątpliwie przynosi ona wielkie rozczarowanie demokratycznym konspiratorom, że mianowicie ta nadzieja na wspólne wystąpienie ludów w walce o wolność przeciwko królom, przeciwko imperiom, no, okazała się zawodna. Ruchy poszczególne narodowe zostały stłumione. Zresztą między sobą zaczęły one się nawzajem zwalczać, jak doszło do tego w zaborze pruskim, gdzie przecież liberałowie pruscy stali się otwartymi polakożercami wtedy, w 1848 roku. To wszystko składało się jakby jeszcze dodatkowo na przekonanie wielopolskiego, nie liczmy na tych germańskich zaborców, to znaczy ani na Austrię, ani na Prusy. Nic dobrego stamtąd nie przyjdzie. Nie liczmy na solidarność ludów, to oczywiste dla konserwatysty. Pozostaje nam liczyć się z tą siłą, która ma pod swoim panowaniem większość ziem polskich, czyli z Rosją i spróbować doczekać momentu, w którym Rosja będzie gotowa choćby częściowo wyciągnąć rękę do polskich aspiracji. Naturalnie po 1848 roku powiośnie ludów nic z tego nie zapowiadało, zatem Wielopolski zajmuje się swoimi sprawami majątkowymi, sprzedaje pińczów, nabywa chroberz, buduje tam wspaniały pałac, kłócąc się i procesując w tych sprawach ku oburzeniu opinii publicznej. No, nie był bardzo popularny jeszcze grubo przed powstaniem styczniowym Wielopolski jako nie tyle nawet lojalista w stosunku do Rosji, ale po prostu żyjący głównie swoimi sprawami majątkowymi pazerny właściciel ziemski. No, Niemniej przychodzi rok 1855 6 kiedy Rosja poniosła wielką klęskę w wojnie krymskiej z państwami zachodnimi. Państwa zachodnie nie interweniują w sprawie polskiej, wbrew nadziejom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, ale Rosja, znalazwszy się w sytuacji pokonanej, sama szuka teraz kontaktu z Francją, żeby wyjść z pewnej izolacji, w której się znalazła. To jest moment, w którym Rosji pod nowym carem Aleksandrem II zdaje się zależeć na tym, ażeby przynajmniej z pozoru złagodzić kurs w stosunku do Polski. margrabia Wielopolski postanawia uchwycić tę szansę. Inni uważają, że ta szansa może być iluzoryczna tak długo, jak długo Polska nie zostanie odbudowana w kształcie, który pozwoliłby zabezpieczyć jej interesy nie pozostać tylko petentem, któremu Rosja może coś dać jednego dnia, a drugiego zabrać. I tu zaczyna się różnica między opinią niepodległościową, a wielopolskim. W tej grze, która zaczyna się z chwilą odwilży po Sewastopolskiej, to znaczy po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, kiedy Aleksander II zaczyna lekko łagodzić swoją politykę wobec Polski. Warto przytoczyć te słowa, które wypowiedział cesarz Aleksander, odwiedzając Warszawę w maju roku 1856 do delegacji ziemiaństwa polskiego w Pałacu Łazienkowskim. To są te słowa, które znamy z jednego zdania na ogół tylko. Żadnych marzeń panowie. Point de bo oczywiście przemówienie było wygłoszone w języku francuskim. Warto jednakże przysłuchać się nieco większemu fragmentowi tego przemówienia. Żądam, mówił car Aleksander do delegacji polskiej szlachty, aby przez ojca mego porządek ustalony w niczym nie został naruszony. Czyli ten porządek, no, skrajnie brutalnie antypolski, który zwalczał każdy przejaw polskości. Dlatego też, panowie, zaniechajcie marzeń. Potrafię bowiem poskromić wszelkie marzenia i potrafię zarządzić, by one przeszły poza granice wyobraźni samych marzycieli. Pomyślność Polski polega na zupełnym zjednoczeniu się z innymi narodami mojego państwa. Wszystko, co zrobił mój ojciec, dobrze zrobił i ja to utrzymam. Koniec cytatu. A więc cesarz Aleksander, niejako inicjując ten okres odwilży po Sewastopolskiej w Polsce, jednocześnie z góry pokazał jej granice. Polacy mogą istnieć w Imperium Rosyjskim, jeżeli pogodzą się z tym, że nie są narodem i nie będą narodem, że rozpuszczą się w tym imperium ostatecznie w gronie innych lojalnych ludów Imperium Romanowów. Przytoczył pan profesor słowa cara Aleksandra II, który pozbawiał wszystkich złudzeń, ale mimo to Aleksander Wielopolski zaangażował się w Królestwie Polskim w sprawę no moim zdaniem przegraną, bo jak inaczej określić to jego dążenie do porozumienia społeczeństwa polskiego z caratem. Wybrał tutaj drogę reform, które miały poprawić sytuację mieszkańców zaboru rosyjskiego. Ale dlaczego po takich słowach Aleksandra II wierzył w moc tych reform, skoro i społeczeństwo ich nie akceptowało? Tu uderzyła pani redaktor oczywiście w samo sedno problemu wielopolskiego. Czy można... Tak jak brzmią te słynne jego słowa, zrobić coś dla Polaków wbrew Polakom. Otóż to jest oczywiście założenie, które może przyjąć tylko dyktator, który zupełnie nie rozumie tradycji narodu polskiego i lekceważy je, chce je podeptać, jakby sugerował, że wie lepiej od społeczeństwa, co jest dobre dla niego. No oczywiście można tak próbować, ale naraża to na porażki, klęski społeczeństwo, ale również na porażki program polityczny tego człowieka, który pod takim hasłem chce wystąpić, robić coś wbrew i zamiast społeczeństwa. Szanse na program, który stopniowo zaczął się układać w głowie wielopolskiego w końcu lat 50. XIX wieku, wydawały się zwiększać wtedy, bowiem całe imperium rosyjskie wchodziło w okres burzliwych dyskusji nad wielką reformą włościańską, czyli uwolnieniem chłopów w całym imperium rosyjskim. Jednocześnie coraz bardziej zależało na utrwaleniu, można tak powiedzieć, dobrych stosunków z Francją, cesarza Napoleona III, w sytuacji, kiedy Rosja była dość mocno skonfliktowana z Austrią i kiedy jednocześnie Rosja zaczynała zważać coraz bardziej na kwestię popularności własnego imperium wśród narodów słowiańskich, no zwłaszcza południa Europy, Bułgarów, Serbów zwracających swoje nadzieje ku Rosji z myślą o wyzwoleniu spod dominacji wprost jeszcze tam trwającej tureckiej, ale także to był ruch słowiański ogarniający narody imperium habsburskiego. Z punktu widzenia tego rodzącego się ruchu panslawistycznego, czyli mającego na celu zjednoczenie wszystkich Słowian pod egidą Rosji, ważnym problemem był problem Polski. No, jeśli Rosja traktuje źle Polskę, to osłabia tym samym swoje aspiracje do odgrywania takiej roli przywódczyni czy dobrej matki wszystkich mniejszych narodów słowiańskich. I to był trzeci powód, dla którego... Władze rosyjskie podejmują pewną grę na terenie Królestwa Polskiego. Najważniejszy jest oczywiście ten pierwszy powód. Obawa przed jakimś wybuchem wewnętrznym w samej Rosji w związku z reformą chłopską, że może dojść do jakiejś rewolty. Zresztą takie ruchy polityczne, antycarskie wtedy no, mocno zaczynają dawać znać o sobie. I w takiej sytuacji Aleksandrowi zależy na tym, żeby w Królestwie Polskim, w kongresówce na zachód od Bugu panował spokój. Stąd właśnie sugestia wielopolskiego, który formułuje swój program ugody na progu 61 roku w wersji, którą Aleksander jest gotów przyjąć. Trafia na podatny grunt. Dlatego, że jednocześnie pewien program zgody z Rosją formułuje Towarzystwo Rolnicze utworzone legalnie w 1857 roku w Królestwie Polskim skupiające szlachtę, ziemion Królestwa Polskiego, dużą ich część i kierowane przez hrabiego Andrzeja Zamojskiego. W Towarzystwie Rolniczym zwycięża pogląd, że należy od cara zażądać więcej, powołując się na prawa międzynarodowe, na ustalenia Kongresu Wiedeńskiego, dające określone gwarancje Królestwu Polskiemu, ale także... Niejako w domyśle upomnieć się nie tylko o polski parlament, sejm, przywrócenie w Królestwie Polskim i o polskie wojsko, które przecież istniało po 1815 roku w Królestwie Polskim, ale także zaznaczyć nadzieję na przywrócenie do owego małego kadłubowego Królestwa Polskiego także ziem zabranych, czyli nazywanych w nomenklaturze rosyjskich guberniami północno-zachodnimi i południowo-zachodnimi, czy też litewsko-ruskimi. To sprawiło właśnie, że car mając do wyboru jakby dwie oferty ugody, jedną bardziej zuchwałą i wyrażającą życzenia dużej części elit społecznych Królestwa Polskiego i drugą, którą składa pojedynczy człowiek, znacznie skromniejszą, człowiek, za którym nikt nie stoi i nic nie stoi, Aleksander bez wahania wybiera Wielopolskiego. Właśnie dlatego, że ten jest słaby, pozwala uczynić go Dyrektorem Wydziału Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Cywilnej Administracji Królestwa Polskiego przy Namiestniku. I od razu okazuje się, że Wielopolski nie tylko ma program, ale ma ogromną energię w działaniu, podejmując śmiałe akcje, które miały wzmocnić polski charakter edukacji, bo ona nie była jeszcze przecież zrosyfikowana w Królestwie Polskim, ale chodziło o odbudowanie instytucji wyższych naukowych, które zostały zlikwidowane. Był gotów do całego szeregu reform, ale najpierw chciał pokazać carowi i pokazać sobie, że nie będzie miał konkurencji w Polsce i dlatego zaproponował rozwiązać Towarzystwo Rolnicze i delegację miejską tak zwaną, reprezentującą również społeczeństwo Warszawy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Powiedział Pan Profesor, że Wielopolski obawiał się konkurencji, którą dla niego było środowisko Skupione wokół Towarzystwa Rolniczego, którego liderem był książę Andrzej Artur Zamojski, doprowadził do tego i namówił Rosjan, by rozwiązali to towarzystwo, co spowodowało demonstracje patriotyczne w 1861 roku. Wojsko strzelało, padli zabici. Atmosfera była bardzo, bardzo napięta. Rzeczywiście okazało się, że te energiczne działania Margrabiego Wielopolskiego, które miały pokazać, że szybko potrafił uchwycić ster samorządu, można by chyba tylko tak powiedzieć, w Królestwie Polskim w swoje ręce i wyeliminować istotnie konkurencję, którą władze carskie postrzegały jako nielojalną wobec Rosji, czyli właśnie chodziło o towarzystwo rolnicze pod kierunkiem Hrabiego Zamojskiego. Dlatego rzeczywiście Wielopolski namówił władze rosyjskie do tych radykalnych rozwiązań, to znaczy zdelegalizowania Towarzystwa Rolniczego i Delegacji Miejskiej i rozpoczęcia represji wobec już istniejącej konspiracji narodowej w Warszawie. Nie spodziewał się niewątpliwie Wielopolski, że tak szybko doprowadzi to do tragedii. Ta właśnie już sytuacja z kwietnia 1861 roku, zaledwie kilka dni po tym, jak Wielopolski został nominowany na swoje stanowisko okazała od razu, a raczej my o tym wiemy, znając obieg dokumentów na szczytach władzy rosyjskiej ówczesnej, jak bardzo dwuznaczna okazywała się pozycja wielopolskiego. Bo cesarz Aleksander II wysyłał wtedy właśnie do namiestnika w Warszawie proste rozporządzenie. Nie sądzę, pisał cesarz Aleksander, byśmy zaspokoili umiarkowanych tymi ustępstwami, które im dajemy, ale może się uda. Natomiast jeżeli by ci nieumiarkowani manifestowali, trzeba ich zdławić siłą. I w pewnym sensie Wielopolski akceptuje ten program, no ale program oparty o bagnety i o salwy rosyjskiego wojska. Dokładnie 11 salw zabrzmiało na placu zamkowym w Warszawie pod kolumną Zygmunta. Zginęło 110 manifestantów. To była rzeź wstrząsająca opinią publiczną. Rzecz jasna czyniąca z Wielopolskiego no, niezwykle znienawidzoną postać. Wkrótce jednakże Wielopolski realizując jednocześnie swój program, wprowadzając coraz więcej Polaków na wyższe stanowiska urzędnicze w administracji Królestwa, tworząc szkołę główną, a więc ten Uniwersytet Warszawski niejako został odnowiony z ogromnym zresztą pożytkiem dla polskiej kultury. To, że jednocześnie trwały bardzo intensywne prace nad reformą oświaty, to wszystko razem tworzyło nadzieję na to, że taki pokojowy program po steroryzowaniu bardziej śmiałych ruchów niepodległościowych może przynieść konkretną korzyść dla Polski. Jednakże Wielopolski w pewnym momencie rozwoju tej dynamiki, walki między nim, urzędnikami rosyjskimi, którzy przecież nie wszyscy byli gotowi poprzeć ten program. Ten jeszcze ważniejszy element tej gry to oczywiście polskie konspiracje niepodległościowe, ich dążenia, nastrój ulicy. Więc w pewnym momencie Wielopolski zostaje odwołany, jedzie do Petersburga i wydaje się, że jego kariera przedwcześnie szybko się skończyła. A jednak Wielopolski tam przekonuje cara do tego, że tylko on, Wielopolski, ma klucz do jedynej realnej próby uspokojenia sytuacji. I wraca do Warszawy w 1862 roku jako już nie tylko dyrektor jednego wydziału czy dwóch wydziałów, bo potem dodano mu jeszcze wydział administracyjny, ale naczelnik rządu cywilnego przy nowo mianowanym namiestniku cesarskim w Warszawie, którym został symbolicznie jakby podnosząc znaczenie Warszawy w całej strukturze imperium, brat cara Konstanty Mikołajewicz. Wielopolski nie uświadomił sobie do końca, że wbrew Polakom nie da się nic zrobić. Czy nie miał zmysłu politycznego, skoro przykręcił po powrocie z Petersburga tę śrubę nastrojów i wprowadził brankę w styczniu 1863 roku, co było iskrą zapalającą ląd powstania styczniowego. Tu niewątpliwie przeważył swoisty temperament Margrabiego, który nie miał cierpliwości, był autokratą nieznoszącym sprzeciwu, ale także trafnie oceniał sytuację w polskiej konspiracji w gronie organizacji czerwonych i w jej pierwszych kontaktach z organizacją białych, że powstanie jest kwestią najbliższych miesięcy i należy raczej przeciąć przygotowania do powstania, niż pozwolić, ażeby wybuchło ono w sprzyjających dla powstańców okolicznościach. Dlatego postanowił zmienić warunki tradycyjnego poboru do wojska. Wcześniej odbywało się to na zasadzie losowania. I tu warto może uświadomić sobie jedną rzecz. Kiedy mówimy o Wielopolskim i mówimy o Traugucie, to zawsze powstaje pytanie, jaki był sens powstania styczniowego. Przecież tyle ludzi zginęło w powstaniu styczniowym. Tak jest. Ale zastanówmy się, ilu ludzi zginęło przed powstaniem styczniowym wskutek podporządkowania się nakazowi służby w wojsku rosyjskim. Między 1832 rokiem a 1860 zostało pobranych do Wojska Rosyjskiego z Królestwa Kongresowego 225 tysięcy rekrutów, z czego wróciło do Królestwa Polskiego 25 tysięcy. A więc straty ludzkie były kilkakrotnie większe niż straty powstania. Wracając teraz do decyzji Margrabiego Wielopolskiego, otóż to właśnie zastąpienie zasady losowania, Poprzez ustalenie konkretnej listy imiennej, kto ma być pobrany do wojska, chodziło głównie o młodzież męską z Warszawy i najbliższych okolic, tam gdzie najbardziej były rozpowszechnione sieci konspiracji. Te listy były sporządzane przy pomocy syna Margrabiego Wielopolskiego, Zygmunta Wielopolskiego, który pełnił obowiązki prezydenta Warszawy, przy współpracy z Oberpolicmajstrem rosyjskim w Warszawie, a więc... To właśnie, co w grudniu 1862 roku Wielopolski zaplanował i ogłosił, stało się rzeczywiście powodem rozpaczliwej decyzji podziemnej organizacji. Jeżeli nie powstaniemy teraz, to zostaniemy no, w większości pozbawieni kadr i powstanie w ogóle nie wybuchnie. Można by rzec, że Wielopolski poniósł klęskę na wszystkich frontach, walcząc z polskim genem wolności. Stracił zaufanie cara, złożył broń. Była to ostatnia jego szansa i nie wykorzystał jej. Opuścił Królestwo Polskie, udał się do Drezna. I trzeba dziś mówić o nim jako bohaterze negatywnym, bo są tacy, którzy go bronią, nadal go bronią. O, oczywiście jest czarna i jest złota legenda wielopolskiego. Mam wrażenie, że dzisiaj może nawet więcej jest głosicieli tej pozytywnej, w pewnym sensie bohaterskiej legendy wielopolskiego, który przeciwstawia się śmiało, samotnie, wykazując rzeczywiście wielką odwagę cywilną najbardziej antypolskim kręgom w administracji rosyjskiej. No i stanął przeciwko dużej części własnego społeczeństwa. Oczywiście wykonał ważne reformy. Właściwie najtrwalsza okazała się jedna, równouprawnienie Żydów. Cząstkowa reforma zamiany pańszczyzny na czynsze zostanie unieważniona przez późniejszą reformę, którą ogłosi najpierw samo powstanie styczniowe, a potem, ażeby odebrać ten argument powstańcom, ogłosi jeszcze bardziej radykalną, korzystną dla chłopów reformę władza carska. Trzecia reforma wielopolskiego, czyli reforma edukacyjna, a przede wszystkim utworzenie szkoły głównej warszawskiej, będzie trwała tylko lat siedem niespełna. A więc Wielopolski rzeczywiście przegrał większość z tego, co próbował zrobić, ale nie dlatego, jak chcą jego obrońcy, że głupi naród go nie zrozumiał. Przegrał dlatego, że głupi Wielopolski nie zrozumiał narodu. Nie da się prowadzić skutecznie i długofalowo polityki, która jest ostentacyjnie nieuzgadniana z reprezentacją społeczeństwa. Nie było takiej legalnej reprezentacji w roku 1862 ale Wielopolski nie starał się nawet pozyskać dla swojego programu elit społecznych, już że już nie wspomnę o tak zwanych masach. Ostentacyjnie po prostu lubił popisywać się tym, że ja wiem lepiej. Wielopolski jest postacią tragiczną, ponieważ chciał na pewno zrobić coś dla Polski, rezygnując jednakże ostentacyjnie z walki nie tylko o większe prawa dla Polski, o parlament, o wojsko własne w Królestwie Polskim, które było jeszcze w 1815 roku, ale rezygnując całkowicie i ostatecznie z walki o polskość na wschód od Bugu, a z tym ogromna większość tych, którzy czuli się Polakami w roku 1863 się nie zgadzała. Wiedział pan profesor o czarnej i złotej legendzie Aleksandra Wielopolskiego. Naszemu drugiemu bohaterowi można przypisać tylko legendę złotą, bo to przecież bohater bez skazy. Aczkolwiek kręte były drogi życiowe i Wielopolskiego i Trauguta. Powstanie styczniowe zastało Romualda Trauguta jako oficera carskiego emeryta, który do wojaczki się już jednak nie garnął. Nieprawdaż? Jako oficer rosyjski, gdyby pozostał w służbie czynnej, może być wezwany do walki przeciwko polskiemu powstaniu. I to była świadoma decyzja wystąpienia z wojska rosyjskiego w 1862 roku, kiedy już wiadomo było, że w Warszawie, w całym Królestwie Kongresowym wrze. Romuald Traugut zrobił rzeczywiście pewną karierę w wojsku rosyjskim wcześniej, przypomnę urodzony w roku 1826 w Guberni grodzieńskiej, a więc blisko granicy Królestwa Polskiego, tuż po drugiej stronie Bugu, na terenie dzisiejszej Białorusi, w rodzinie, której pochodzenie oczywiście jest jakoś zaznaczone w nazwisku saksońskich przybyszy do Polski w wieku XVIII, ale wychowany przede wszystkim przez babkę Justynę Błocką w duchu bardzo patriotycznym. Nie udało mu się dostać wskutek reformy do wymarzonego Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych w Petersburgu. I w takim razie już jedyna droga, jaka pozostawała mu, to było właśnie wojsko. Korpus Inżynieryjny, Korpus Saperów, bo tego typu działalność wojskowa go interesowała najbardziej. W dziedzinie, w której uważał, że kiedyś praktyczna znajomość nowoczesnej sztuki wojowania może przydać się Polsce kiedy Polska na mapę będzie mogła wrócić. To była motywacja często wtedy wysuwana wśród tych, którzy do wojsk armii zaborczych wstępowali. Cóż zrobić, kiedy tę karierę wojskową rozpoczął? Był kierowany przez swoich zwierzchników na front, którym przyszło mu się jednak spotykać z Polakami walczącymi po drugiej stronie tegoż frontu. Tak było, kiedy z armią Paskiewicza został wysłany do tłumienia powstania na Węgrzech w 1849 roku. I wtedy walczył młody oficer Romwald Traugut Przeciwko tym siłom, w których głównym symbolem, głównym bohaterem Był przecież generał Józef Bem Po tym okresie walki na Węgrzech Kolejna okazja do wyróżnienia się umiejętnościami wojskowymi i Saperskimi przyjdzie w czasie wojny krymskiej I tu znowu błyśnie zdolnościami Traugut I za zasługi swoje w wojnie krymskiej Tu na szczęście nie przyszło mu walczyć przeciwko Polakom Został awansowany do stopnia sztabskapitana. Wydawało się, że ta ścieżka kariery dalszej w armii rosyjskiej przed nim się otwiera. Został wyznaczony na instruktora inżynierii w szkole wojskowej w Petersburgu. Tragedia rodzinna, śmierć żony, córki i najmłodszego syna sprawiła, że czuł się niezwykle osamotniony Traugut wtedy na progu lat 60 szczęśliwie znalazł drugą wybrankę, notabene wnuczkę brata Tadeusza Kościuszki, a więc naczelnika powstania z 1794 roku. Wtedy właśnie zaczynając niejako na nowo swoją próbę szczęścia rodzinnego w 1862 roku zdecydował się wystąpić z wojska już w stopniu podpułkownika. Niestety raz jeszcze spotkała go tragedia domowa, zmarł jego dwuletni syn, już z drugiego małżeństwa i w takim właśnie stanie zastaje Trauguta wiadomość o wybuchu powstania i same działania powstańcze, które przenoszą się na Litwę w marcu 1863. Historykom nie udało się do tej pory ustalić żadnych wyraźnych śladów kontaktów Trauguta z konspiracyjnymi organizacjami, które istniały przecież w Petersburgu i rzecz jasna na terenie Litwy przed 63. rokiem, Niemniej kiedy powstanie wybuchło, przyłącza się do niego Traugut, decyduje się stanąć na czele oddziału w powiecie kobryńskim, gdzie zostaje nawet naczelnikiem wojennym tegoż oddziału. Walczy bardzo dzielnie, udaje mu się odnieść nawet lokalne sukcesy pod Chorkami w maju 1863 po porażce poniesionej z przeważającymi siłami rosyjskimi podkołodnym schronił się w majątku Elizy Orzeszkowej, która zapamiętała bardzo to spotkanie z Romualdem Traugutem, stanie się to kanwą potem jednego z jej najpiękniejszych opowiadań, już późnych opowiadań pisanych na początku XX wieku. Pod tytułem Te, Oni. Tak. Wywiozła go także z Litwy. Pomogła mu przedostać się na teren Królestwa Polskiego, gdzie w Warszawie stawił się Traugut przed wydziałem wojny rządu narodowego i oddał się do jego dyspozycji. Otrzymał wtedy awans na generała powstańczego i skierowany został z misją dyplomatyczną do Paryża. W maju 1863 roku nastąpiła dyplomatyczna interwencja Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii w Rosji, upominająca się o prawa Królestwa Polskiego, przywrócenie tych praw przez cesarza rosyjskiego ale Rosja się nie ugięła. Ponowne starcie dyplomatyczne w lipcu tegoż 1863 roku skończyło się po prostu wycofaniem mocarz zachodnich z tej twardej, jaką początkowo zajmowały pozycji z twardego stanowiska w sprawie polskiej i okazało się raz jeszcze latem 1863 roku, że przecież konfliktu z Rosją państwa zachodnie nie wezmą na siebie po to tylko, żeby walczyć o sprawę polską. Traugut nie był tego do końca świadomy, ponieważ utrzymywał w nim nadzieję na możliwość wyraźniejszego wsparcia Polski. Książę Napoleon Bonaparte taki najbardziej propolski i aktywny z rodziny Bonaparte wtedy w Paryżu. Choć mniej nadziei, ale jednak nie pozbawiał ich całkiem minister Spraw Zagranicznych Cesarstwa Francuskiego, który również Traugut wtedy przyjął. A zatem Traugut wraca do Warszawy z przekonaniem, że jeszcze przynajmniej do wiosny 1864 roku warto walczyć, bo ta nadzieja na interwencję państw zachodnich nie została ostatecznie pogrzebana. Czy to wrażenie, z jakim spotkał się w Paryżu, że Zachód pomoże powstańcom styczniowym, było powodem tego, że przyjął tę nominację na dyktatora zrywu, kolejnego dyktatora, jak się potem okazało ostatniego. To było 17 października 1863 roku, kiedy powstanie powoli upadało, właściwie już nie było tego entuzjazmu. No, właściwie nawet nie tyle przyjął nominację, ile sam jej sobie udzielił. Rząd, który zmieniał się w podziemiu kilkakrotnie w tych letnich miesiącach i wczesno jesiennych 1863 roku, okazywał się coraz bardziej nieudolny, niesprawny i 17 października de facto sam Traugut wziął władzę w swoje ręce przy braku oporu ze strony przedstawicieli kolejnego rządu, Ponieważ no, widać było, że potrzebny jest energiczny, zdecydowany człowiek, który jest gotów poświęcić się bez reszty próbie zorganizowania na nowo jeszcze tych oddziałów, które walczyły w terenie, a jeszcze jak wierzono, realne szanse powstania na doczekanie do interwencji mocarz zachodnich, doczekanie pewnych ustępstw ze strony Rosji. W takich właśnie okolicznościach przejął władzę nad podziemnymi strukturami. Romuald Traugu, kiedy już wielopolskiego, drugiego naszego bohatera dzisiejszej audycji, w królestwie nie było. Wielopolski złamany po zrabowaniu skarbu rządowego przez służących powstaniu w istocie, a nie rządowi wielopolskiego funkcjonariusz złamany i skompromitowany wyjechał pod pozorem urlopu dla poratowania zdrowia. No a nie tyle rząd dusz, bo trudno mówić tutaj o masowym poparciu dla dyktatury Trauguta, który przecież nie był z nazwiska znany, występował pod pseudonimem, w podziemiu, w głębokiej konspiracji, ale jednak respekt jaki zdobył Traugut przez kolejne miesiące działalności, no rzeczywiście z fenomenalnym poświęceniem przez niego prowadzonej i koordynowanej na taki wojskowy, dobrze zorganizowany sposób prowadzonej, to wszystko sprawiło, że Traugut rzeczywiście zyskał w ciągu tych kilku miesięcy od października 63 do kwietnia 64, kiedy został aresztowany, zyskał nimb powstańczego świętego. Zresztą osobiście był człowiekiem niezwykle głęboko religijnym, zaczynał dzień o świcie od modlitwy na kolanach odmawiane, Jak mówili jego współpracownicy, ta głęboka wiara w to, że opatrzność nie pozwoli zniszczyć Polski że służba słusznej sprawie ostatecznie przyniesie owoce, których sam Traugut może nie zobaczy, ale ten wysiłek powstańców nie zostanie zmarnowany, to było niezwykle silne, głębokie jego przekonanie. Niestety w trakcie kolejnych przesłuchań wyłapywanych oczywiście przez carską policję współpracowników rządu podziemnego w końcu padło nazwisko, a przede wszystkim pseudonim, pod którym ukrywał się na ulicy Smolnej Traugut i tak żandarmeria carska dotarła do jego mieszkania. Traugut nie miał wątpliwości, że to już koniec. Był na to przygotowany. Kiedy w nocy z 10 na 11 kwietnia Zapukała do jego drzwi carska policja, powiedział spokojnie, to już. Czy to były słowa człowieka, który wiedział, że sprawa jest y, przegrana? Nie. To były słowa człowieka, który wiedział, że jego trudna, wyczerpująca fizycznie nawet, y, można powiedzieć, rola, bo to było no, ciągłe życie w najwyższym napięciu i jednocześnie w maksymalnym natężeniu pracy. Ta rola się skończyła, że już nie musi pełnić tej funkcji. Został aresztowany. Swoją rolę odegrał, dał świadectwo niezłomnej woli walki narodu o niepodległość. Używam podniosłych, patetycznych słów, ponieważ użył ich właśnie Romuald Traugut w śledztwie. Rzeczywiście nie wydał nikogo i rzeczywiście w taki sposób, takimi słowami uzasadniał swoje zaangażowanie w powstanie. Tego dążenia narodu do niepodległości nic i nikt nie zatrzyma. O tym starał się przekonać słowami w czasie konfrontacji, w czasie zeznań w Cytadeli Warszawskiej i o tym starał się przekonać do końca swoją postawą, kiedy znalazł się przed szubienicą na stokach Cytadeli. Szubienicą, a nie strzałem został zgładzony, co nie było honorowe, o to ubiegano się, jednak powieszono Trauguta razem z kilkoma innymi uczestnikami powstania. Doceniał postawę Trauguta Józef Piłsudski, bo nawet zainicjował jego beatyfikację, ale... Ten proces został przerwany przez wybuch II wojny światowej. Złota legenda. Tak, myślę, że rzeczywiście można zamknąć fascynacją Piłsudskiego dla obu tych postaci naszą dzisiejszą audycją, ponieważ Piłsudski z podziwem mówił o Wielopolskim właśnie ze względu na gotowość Wielopolskiego, by stanąć przeciwko opinii publicznej, by wystąpić samotnie, na czele albo nawet wbrew narodowi. Piłsudski sam był gotów to zrobić, ale bardziej jeszcze podziwiał Trauguta z jego programem walki o niepodległość, walki, w której wszystko, włącznie z własnym życiem, rzuca się na szale i przecież od przypomnienia ofiary Trauguta zaczyna swój wymarsz. Zoleandrów, ta ostatnia ekipa powstańców 1863 roku, bo tak traktował swoich legionistów swoją kompanię kadrową Piłsudskim 5 sierpnia 1914 roku, czyli dokładnie w 50. rocznicę, co do dnia, co do godziny egzekucji na Traugucie. Piłsudski dokonał odprawy swoich oddziałów na olandrach Krakowskich, mówiąc im o tym, że następnego dnia wyruszą dokończyć to powstanie, którego dyktatorem był Romuald Traugud. Była to audycja Historia Żywa.